Miś uśmiechnął się pod nosem, zadumał nad żubra głosem i pomyślał, że ci mali są nie po to, by się bali. W zgodzie żyć to sztuka cała, duży żubr i mrówka mała. Lecz powracajmy na dyżur. Coś się zdarzyło w pobliżu. I kruk, co za sprawa! Jaka jak wspaniała zabawa! Ze śmiechu dostałem czkawki, widziałem jak czyszczy papki. Włożyły buty zielone, kapelusze czerwone, rajtuzy pomarańczowe, szaliki fioletowe.